Chcę rozumieć Już więcej święta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 Dziela o 19. Łuczna podróż do bliskich nam krajów. Audycja Alternatywne Rambo. Autopromocja. Radioafera rokowo i alternatywnie. Kultura. Słucham. Sabotaż kulturalny witam was serdecznie w dzisiejszej audycji Ad Libitum w ramach Sabotażu Kulturalnego. Spotykamy się podczas mojej autorskiej audycji trzeci raz. Było trochę o samopoczuciu i o tym, jak obecnie wygląda edukacja muzyczna. Było o kobietach kompozytorkach, więc nadszedł czas na coś nowego. Będzie to wyjątkowa audycja z wyjątkowym gościem, związana między innymi z obecną porą roku, którą przywitaliśmy miesiąc temu. Macie już pomysł o jakim wydarzeniu mówię? I kto będzie moim gościem? Z rozwiązaniem tej mini zagadki wrócę do Was tuż po krótkim przerywniku muzycznym. Move and shake the stress away I wasn't looking for nobody When you look my way Possible can Wracamy po muzycznym przerywniku i rozwiązujemy zagadkę. Moim dzisiejszym gościem jest dyrektor Poznańskiej Wiosny Muzycznej, czyli dr Michał Janocha. Kompozytor, dyrygent, artysta dźwiękowy Zajmuje się tworzeniem muzyki Kameralnej, symfonicznej Elektroakustycznej, instalacji dźwiękowych Muzyki teatralnej i operowej Dzień dobry, bardzo miło Pana gościć W naszym radiu Dzień dobry, bardzo mi miło to być To już 55. edycja poznańskiej wiosny muzycznej Jest to piękna liczba I w tym miejscu to chyba ja powinnam powiedzieć, co się kryje za hasłem Poznańskiej Wiosny Muzycznej, ale myślę, że zdecydowanie więcej powie nam pan na ten temat. Czym jest więc w ogóle Poznańska Wiosna Muzyczna? Poznańska Wiosna Muzyczna jest przede wszystkim festiwalem. Cóż mogę tutaj powiedzieć. To jest drugi najstarszy festiwal muzyki współczesnej w Polsce, więc myślę, że mieszkając w Poznaniu, będąc mieszkańcem Wielkopolski, Wielkopolski jest z czego być dumnym. To będzie rzeczywiście 55. edycja, chociaż pierwsza odbyła się w roku 61. To wszystko trochę nie, nie składa się matematycznie, bo y, był taki moment, kiedy Poznańska Wiosna Muzyczna była biennale, czyli odbywała się co drugi rok. Y, to był krótki okres, ale, ale spowodował, że, że jesteśmy te kilka edycji w tył względem dat. Y, w tym roku rzeczywiście edycja 55. Mm, niektórzy mówią, że okrągła? <śmiech> <śmiech> Chociaż chyba to nie jest jubileusz jeszcze. Dobrze, a w takim razie zapytam, e, czy ta wiosna oprócz daty, w której dzieje się festiwal, ma również coś związanego właśnie z motywem przewodnim? Mm. Nie ma motywu przewodniego, ale podobnie jak w zeszłym roku są wskazówki. W trailerze zapowiadającym edycję pojawiły się znów w tym roku pewne slogany, które w pewien sposób mogą nakierować słuchacza, podpowiedzieć, czego można się spodziewać, ale myślę, że tym bardziej mogą nakierować na to, jak w ogóle odbierać ten festiwal, na co zwracać uwagę. I w tym roku sloganami tej edycji były takie zdania jak Dźwięk jest wszędzie, dźwięk kształtuje tożsamość, dźwięk jest we wszystkim i w każdym i wsłuchuj się. I tym ostatnim zachęcamy do, do pewnego sposobu odbioru yy, percepcji zdarzeń, ponieważ będą to nie tylko koncerty, ale i yy, pewne zdarzenia performatywne yy, poza murami sal koncertowych, poza utartymi yy, takimi... Yy sposobami słuchania, jakie najczęściej kojarzą się być może z, z muzyką poważną, z muzyką koncertową, z muzyką współczesną. No tutaj oczywiście chcemy wychodzić poza takie utarte szlaki. No właśnie, powstały slogany, które są prostymi, ale pięknymi hasłami. No i właśnie w tym momencie chciałabym zapytać, bo zawsze zadaję to pytanie przy takich wydarzeniach. Kiedy zaczyna się organizacja i rodzi się pomysł na takie wydarzenie? To jest bardzo długi proces, tak naprawdę, choćby w, danym, w danej chwili jesteśmy w trakcie, w trakcie 55. edycji, a już organizujemy 56. i chyba z każdą tak jest. Pierwsza edycja, którą prowadziłem rok temu, zajęła mi trochę więcej czasu, bo tą przygotowywałem prawie dwa lata. A, a, a, a obecnie jest to praca od, od festiwalu do festiwalu. Najpierw są to oczywiście pewne propozycje składane artystom, albo odwrotnie, artyści sami się do nas zgłaszają. E, pozyskiwanie środków na festiwal, e, wszystkie działania promocyjne i sam kwiecień już to są konkretne wydarzenia i koncertowe, i promocyjne, i spotkania, żeby nagrać wywiad na przykład. No właśnie, myślę, że dość ważnym aspektem jest to, że żeby... Poznańska Wiosna Muzyczna wcale nie aż tak muzyczna, bo wykracza właśnie poza te obszary i przedstawia też inną sztukę współczesną, przykładowo właśnie to słuchanie kwantowe, które jest wydarzeniem towarzyszącym. Jest bardzo interesujące, no ale jest... Y także wydarzenie mm, inaugurujące, czyli wernisaż wystawy Step by Step Marii Strzelczyk. No i wystawa to jest cykl kolaży artystki składający się z upcyklingu akcesoriów do instrumentów muzycznych, czyli strojków strun czy pałek perkusyjnych. Czyli można powiedzieć właśnie, że Poznańska Wiosna promuje sztukę współczesną na wielu obszarach. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby to było wydarzenie inaugurujące? Czy od początku był taki zamysł, czy po prostu ta wystawa w jakiś sposób przykuła uwagę właśnie ze strony organizacyjnej? Hmm, to jest... Y to znaczy tak, mamy koncert inauguracyjny I to wtedy dzieje się to, to, to wielkie otwarcie festiwalu tak, Może wielkie to za duże słowo, ale to na, y, najważniejsze y, Za to wystawa Marii Strzelczyk to jest otwarcie Tu spotykamy się pierwszy raz po to, żeby mm, w pewien sposób ogłosić edycję Powiedzieć, czy, y, co, co nas czeka Rozdać książki programowe, porozmawiać i, I za jakiś czas udać się właśnie na ten koncert inauguracyjny Yy, za to jest to sytuacja dość podobna jak w zeszłym roku. Mieliśmy wydarzenie otwierające festiwal w formie performance'u. Wtedy grała Sepia Ensemble na Starym Rynku. To był... Yy taki performance y, dźwiękowo-muzyczny. Y, w tym roku wystawa prac y, plastycznych y, Poznańska Wiosna wykracza poza muzykę. Może tak, y, aczkolwiek przede wszystkim jest muzyczna, myślę, tak jak, tak jak zawsze była. Y, jest, y, jest nieco dźwiękowa, nie tylko muzyczna. Jest y, y, w pewien sposób dotycząca audiosfery czy ekologii dźwięku, ale to są rzeczy towarzyszące y, na co Wielu festiwalom muzyki współczesnej Myślę, że nie jest to żadna rewolucja yy, i, yy, I to wydarzenie Może wrócę do niego Otwierające festiwal, czyli wystawa Prac Marii Strzelczyk, Step by Step To jest rzeczywiście troszkę coś innego Bo tutaj mamy yy, Prace plastyczne, ale Nie jest to zwykła wystawa yy, Prac współczesnego malarstwa czy, czy współczesnej rzeźby, to są prace bardzo ściśle związane ze światem muzyki. Czyli właśnie e, stworzone z elementów instrumentów, stworzone z elementów niechcianych już, zużytych co uważam jest piękną ideą jak cały upcycling oczywiście i te, i te przedmioty, które, które już się wysłużyły które być może w innym wypadku zwyczajnie zostałyby wyrzucone dostały drugie życie i tworzą sztukę i to jest wspaniałe, a że są związane z muzyką to myślę, że tutaj jest jak najbardziej miejsce na to Zdecydowanie tak i znajdzie się troszkę miejsca w naszej audycji również na przerywnik muzyczny. Spałem dziś trochę za długo, odkładam jedną rzecz za drugą. Kiedyś się w te ramy zmieszczę Tylko proszę daj mi jeszcze Chwilę mi zajmie Zanim zacznę coś czuć Zanim to nazwę Zanim i chłód Zapraszam gości Przytułek dla dziwaczności Co jest ze mną nie tak Szukam dziury w całym Każdy szkopu mały To jest dla mnie znak Że już koniec Zaraz będzie po wszystkim, już się można bać W jakichś dziwnych kryteriach porównuje materiał, zawsze gorszy ja Choć się nie wsparty niewsparty, to się sile na żarty Nie ma się z czego śmiać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 Pamiętam dokładnie, jak powiedział nieładnie mi tamten pan Zupełnie nie wiem dlaczego, bo minęło od tego już kilka lat W głowie myśli nachalne, że to jest absurdalne, że nie można tak I choć wiem o tym wszystkim, to nie mogę wymyślić co bym zrobić miał Wracamy z audycją Ad Libitum w ramach Sabotażu Kulturalnego. Przed chwilą była mowa o wernisażu wystawy Step by Step Marii Strzelczyk, która jest cyklem kolaży Artystki. No właśnie, i kolaż. czy to jest słowo kluczowe w poznańskiej wiośnie muzycznej? Chciałabym zapytać o dobór wydarzeń. Czy mm, jest jakaś idea przewodnia? Czy chcemy pokazać y, tą wiosnę właśnie może z y, kilku stron? Czy jednak szukamy jakiejś spójności w tym wszystkim? Hmm. kolaż Możliwe Możliwe, jest to pewien kolasz różnych wydarzeń Forma montażowa Bardzo ładna perspektywa, przyznaję Gdybym miał Szukać jakiejś osi spajającej Te edycje, to odesłałbym znowu Do tych wskazówek, którymi Troszeczkę nakierowujemy Nie mówiąc wprost, więc też Nie będę, nie będę mówił wprost Ale jeżeli zwróci się uwagę na przykład na elementy Graficzne, które towarzyszą tej edycji To pewnie już każdemu Coś tu taj zaświta. E, są to elementy, zresztą tak jak w zeszłym roku, związane z, z przyrodą w pewien sposób. Uh -huh. e, w zeszłym roku towarzyszyły nam e, kwiaty, ponieważ było to związane też z wprowadzeniem nowego logotypu poznańskiej wiosny, który opiera się na, na graficznej interpretacji trzech roślin z Wielkopolskiego Parku Krajobrazowego. Ale e, w tym roku jest to grafika w pewien sposób przypominająca e, coś ptasiego. Mm -hmm. e, nie bez powodu, bo jest to związane z kilkoma, e, z kilkoma elementami naszego festiwalu. Mm. Oczywiście takim najbardziej chyba przylegającym do, do tej koncepcji są spacery dźwiękowe, które odbywać się będą nad jeziorem Rusałka. Będą one prowadzone przez Agatę Żarowską, która jest ornitolożką, mm -hmm. do tego przy okazji znakomitą fotografką i w towarzystwie. Towarzyszyć jej będzie Poznańska Orkiestra Laptopowa Lambda Ensemble, która też y, w oparciu o pewne dźwięki chyba ptasie należałoby powiedzieć, będzie w pewien sposób wzbogacać audiosferę dla, dla słuchaczy, mhm. dla spacerowiczów może bardziej należałoby powiedzieć. Y, I drugim, najbardziej chyba, y, oprócz spacerów dźwiękowych, tutaj wydarzeniem jest koncert finałowy, który po prostu nazywa się Birds, czyli ptaki. Mm -hmm. I to jest koncert zespołu Platypus Ensemble, który taki projekt właśnie grywa w różnych miejscach, nie tylko u nas i, i, i, i tym, że koncertem, który również w utworach będących częścią programu nawiązuje do, do dźwięków ptasich, do wysokich częstotliwości, do em, takich zjawisk dźwiękowych, które zwyczajnie będą się kojarzyć też myślę, yy, festiwal zamknie. Mhm. No właśnie zahaczył pan o temat, który mnie bardzo zainteresował, czyli ten spacer dźwiękowy. Potrafię sobie trochę wyobrazić, jak to będzie wyglądać, ale jednak moją wizję trochę zaburza ta orkiestra laptopowa. No bo z jednej strony spacer, z drugiej strony orkiestra laptopowa. Jak to wygląda w praktyce? A to w ogóle orkiestra laptopowa to, to też jest y, specyficzny twór. Y, może, może troszkę wyjaśnię, bo, bo tak. jak, jak, jak słyszymy słowo orkiestra, to wyobrażamy sobie wielką salę filharmonii i y, kilkudziesięciu y, osobowy skład z, z różnymi instrumentami. Orkiestra laptopowa to jest coś nieco innego jednak, zwłaszcza, że jest to rzecz absolutnie nowa w świecie muzyki. Poznańska Orkiestra Laptopowa jest pierwszą w Polsce orkiestrą laptopową. Takie zespoły zdarzają się na świecie, często przy ośrodkach uniwersyteckich, przy dużych uniwersytetach, takich jak Cambridge czy Oxford na przykład. My właśnie z Uniwersytetem Adama Mickiewicza tą inicjatywę przy Akademii prowadzimy. Mówię, my, bo też współzakładałem te orkiestrę i orkiestra laptopowa to jest taka, taka grupa, której rzeczywiście gra się na laptopach albo na komórkach, smartfonach, urządzeniach elektronicznych, najczęściej jednak na laptopach. To mogą być dźwięki różne, niektóre dość schowane, Niekoniecznie e, Zabierające tyle przestrzeni Co, co puzon czy trąbka W mhm. tak, tej, tej orkiestrze tradycyjnej e, A orkiestra Samo słowo znaczy, że będzie tych osób Trochę więcej niż, niż w ansamblu czy, czy, czy w triok Lub kwartecie czy to znaczy w takim razie, że tak naprawdę każdy mógłby grać w takiej orkiestrze, czy jednak potrzebna jest e, odrobina tego doświadczenia muzycznego? Um, jest potrzebna, ale e, jak już jesteśmy, e, jak już mówimy o, o, o Lambdzie, jak to, jak to my mówimy na ten zespół, to, e, to przyznaję, że zachęcamy do e, zostania członkiem wszystkich. Bo trzeba troszkę się rzeczywiście może na początku przyuczyć y i zrozumieć y z czym rzecz, ale mm, członkami orkiestry są y osoby wykształcone muzycznie, ale też y osoby po studiach matematycznych albo informatycznych, które nie miały wcześniej nic z wspólnego z muzyką. Są takie osoby y i, i to jest... Y Przede wszystkim wartościowe dlatego, że, że w zespole następuje pewna wymiana doświadczeń. A orkiestra laptopowa potrzebuje tych obydwu stron i, i muzycznej i technologicznej, bo, bo tam się też programuje, tam się e, pisze zwyczajnie w językach informatycznych, czasem utwory, e, a nad formą i, i narracją treści dźwiękowej też trzeba panować, więc to, to trzeba łączyć. Tak? E, za to, żeby grać... Mm, bo można tworzyć takie utwory A można być tylko wykonawcą Lub robić i to i to Żeby być wykonawcą Trzeba zrozumieć Co należy w utworze Y, zrobić i to często wiąże się z czytaniem, przeczytaniem partytury lub innego rodzaju zapisu bo takie utwory, które są bardzo nietradycyjne, często nie dają się zapisać w pięciolinii więc y, różnego rodzaju instrukcje się pojawiają albo zapisy graficzne, albo partytury wideo y, y, to się zupełnie inaczej gra i czasem nie trzeba mieć tej szkoły muzycznej przysłowiowej, żeby, żeby wykonać taką rzecz. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że sama orkiestra laptopowa sama w sobie jest sztuką współczesną. Jak najbardziej. Jakby na to nie patrzeć, a w połączeniu z y, spacerem dźwiękowym prowadzonym przez y, ornitolożkę Agatę Ożarowską to można się troszkę poczuć jak Olivier Messiaen. Prawda? A myślę, że byłby <głos> bardzo zadowolony <głos> No właśnie, a jak reagują ludzie w ogóle na te orkiestry laptopowe? Czy to jest jeszcze trochę takie wczesne stadium, kiedy nie każdy jest przekonany, czy jednak po koncercie wychodzą e, zachwyceni na przykład? <głos> to też jest tak, że różne koncerty się zdarzają, jak to z każdym zespołem, prawda? Oczywiście, że jest to wczesne stadium jest to najczęściej zaskakujące dla widowni, co, co się dzieje na scenie zwyczajnie niemniej jednak wiele koncertów udaje się i po prostu zdobywa gdzieś serce słuchaczy zwłaszcza ta. Ta innowacyjność tych koncertów jest przekonująca i, i, i bardzo przyciągająca. Ehm, ciekawe osoby, osoby ciekawe nowych rzeczy na takich koncertach się świetnie bawią. No to niestety obydwa spacery dźwiękowe już za nami, ale jak najbardziej czekamy na kolejne koncerty zespołu Lambda Ensemble. sam z audycją Ad Libitum w ramach Sabotażu Kulturalnego. A więc było wydarzenie dla dorosłych, to teraz coś dla dzieci. Poznańskiej Wiośnie Muzycznej towarzyszy kilka wydarzeń towarzyszących. No i jednym z nich jest y, spektakl Splash. Spektakl dla dzieci od szóstego roku w, życia wzwyż, no bo również dla dorosłych, który opowiada o wodzie poprzez przestrzenie dźwiękowe. Stąd moje pytanie, skąd pomysł, żeby zaangażować się do Poznańskiej Wiosny Muzycznej? Właśnie najmłodszych Angażowanie y, młodych słuchaczy To rzecz bardzo ważna y, Dla nie, nie tylko naszego festiwalu Myślę, że dla wszystkich przedsięwzięć Związanych z muzyką współczesną Ponieważ y, dzięki takim y, organizacji takich wydarzeń, jesteśmy w stanie w pewien sposób wychowywać y, publiczność do słuchania muzyki współczesnej, również w dorosłości. Y, poza tym dzieci są bardzo otwarte na, y, na dźwięki nowe, na muzykę współczesną. Y, y, w zeszłym roku y, najmłodsza publiczność była przez nas zaangażowana y, do udziału w warsztatach. Y, powstało słuchowisko dotyczące pozostałości. W tym roku wydarzenie angażujące młodszą publiczność jest organizowane przez naszego partnera czyli Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Jest to spektakl organizowany przez, przez Centrum i przez zaproszonych tamże artystów. Te spektakle dzieją się w trakcie festiwalu, więc są częścią naszego całego harmonogramu. Poza tym tematycznie bardzo dobrze wpisuje się całość w, w nurt naszej tegorocznej edycji. Spektakl opowiada o, o wodzie, jako źródle życia, o. O też pewnych sprawach związanych z ekologią i, i, i uwrażliwia na to najmłodszych słuchaczy, co jest yy, myślę największą wartością tego wszystkiego. A czy podczas Poznańskiej Wiosny Muzycznej, bo mówił pan, że to jest tradycja, więc y, zgaduję, że jest już duże doświadczenie w tym edukowaniu najmłodszych, e, czy to jest wprowadzana od razu właśnie ta muzyka współczesna, czy jednak tak po kolei zaczynamy od bardziej tonalnych y, rzeczy, hmm. takich... Y, no, jest też muzyka tonalna w muzyce współczesnej, tak, tak, zdarza się. Ale więc... chodzi mi właśnie o takie podstawy, m, te, które poznajemy tak naprawdę hmm. już w szkole podstawowej, powiedzmy. Ja myślę, że nie trzeba zaczynać od Mozarta, yy, ale pewien poziom trudności słuchania jest bardzo ważny do uwzględnienia, bo są utwory, których się słucha łatwo i są utwory, których się słucha trudno. Zresztą tak samo jest z filmami czy ze sztukami teatralnymi. Komedia ogląda się łatwo, a, a poważne mm -hmm. filmy ogląda się trudniej i, i myślę, że od tych drugich yy, Młodszych widzów ze sztuką filmową się raczej nie zaczyna poznawać. Tak samo, tak samo z muzyką, ale może to jak najbardziej być muzyka współczesna. Mhm. Dobrze, to w takim razie może o jeszcze jednym wydarzeniu towarzyszącym, które już w ogóle przykuło moją uwagę ze względu na nazwę – Słuchanie mhm. Kwantowe. No i z tego, co czytałam, jest to projekt studentów studiów magisterskich na kierunku Filologia Polska. Czym jest w ogóle Słuchanie Kwantowe? Hmm. To jest tytuł, który został zapożyczony z tekstu Paulino Oliveros, Quantum Listening, to jest cykl tekstów i dlaczego stąd, ponieważ to wydarzenie związane jest z publikacją Tłumaczenia tych tekstów Wydaje mi się, że pierwszy raz Na język polski Więc zresztą Paulina Oliveros No wybitna kompozytorka Która była Związana bardzo mm, Mocno Z ruchem deep listening I oczywiście całej ekologii dźwiękowej Tutaj jest, taki punkt widzenia jest potrzebny nam do, do, do naszego słuchania yy, czy podczas spacerów dźwiękowych, czy w ogóle jakiejś narracji prowadzonej w dialogu z dźwiękami nie pochodzącymi z instrumentów, a także w słuchaniu otoczenia naszej codzienności, czy zwyczajnie w znajdowaniu tych dźwięków, które na pierwszy rzut ucha nie są wyraźne. Yy, w skrócie Myślę, że to bardzo wartościowe, że ten tekst Został przełożony na język polski Bo, no, oczywiście dla niektórych Może być to trudne czytać w języku Angielskim oryginał A tekst jest bardzo wartościowy A skąd ta mieszanka? Bo z jednej strony Strony studenci kierunku humanistycznego Z drugiej strony muzycy A dokładniej festiwal muzyki współczesnej Czy też ta sztuka Właśnie powiedzmy Literacka i Muzyczna bardzo często się łączą na poznańskiej wiośnie, czy jest to wydarzenie, które się na przykład nie działo aż tak często wcześniej? Hmm. Yy, myślę, że takie panele dyskusyjne się zdarzały. Yy, bo to też nie jest teksty yy, To nie jest literatura piękna, tylko, tylko teksty chyba, to znaczy, no może, może yy, gdzieś yy, bliżej. Yy, yy, który nazwalibyśmy tekstem naukowym, yy, w każdym razie tekst stworzony przez kompozytorkę, yy, dotyczący dźwięku, więc yy, to tak, jakbyśmy panel dyskusyjny prowadzili na temat tego, co myślał Szeligowski na przykład. Mm -hmm. Chyba w, w taki sposób tutaj bym na to patrzył. Yy, yy. Ale może w przyszłym roku coś z literaturą piękną na festiwalu? Czemu może? nie? <śmiech> no to przede wszystkim myślę, że jedno z najważniejszych pytań, jakie mogę zadać. Twórczość jakich kompozytorów usłyszymy podczas poznańskiej wiosny? I czy będą to prawykonania, czy może już kolejne wykonania? Tak, i tak. Myślę, że wiele nazwisk kompozytorek i kompozytorów bym tutaj mógł wymienić. Ach, chyba nie starczyłoby czasu, żebyśmy opowiedzieli o wszystkich tych kompozycjach, więc odsyłam Państwa do, do naszej książki programowej, a także wydarzeń, które na Facebooku i stronie internetowej można sobie dokładnie prześledzić. Kogo by tu wymienić? To znaczy, na pewno naszym głównym gościem, czyli kompozytorem, rezydentem edycji jest pana Jotlisko Koras. To jest kompozytor greckiego pochodzenia, pracujący i żyjący obecnie w Stanach Zjednoczonych. Przewodniczący Międzynarodowej Konfederacji Muzyki Elektroakustycznej. Będziemy jego kompozycję słyszeli na dwóch koncertach: na koncercie inauguracyjnym i na koncercie poświęconym drugiej edycji konkursu kompozytorskiego imienia Andrzeja Dobrowolskiego. Poza tym Będziemy mieli Przyjemność I to będą obydwie polskie premiery pierwszy raz w Polsce te utwory zostaną wykonane. Będziemy mieli przyjemność y, wysłuchać kom, y, twórczości lokalnej, poznańskich twórczyń i twórców. Y, Moniki Kędziory, Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej, y, Janusza Stalmierskiego, y, Katarzyny Kwiecień-Długosz. Y, y, jeszcze parę nazwisk, przepraszam teraz, <śmiech> <śmiech> chyba tak na szybko musiałbym zerknąć do książki programowej, bo tego jest naprawdę sporo. Y, jeszcze kilka osób związanych z Poznaniem y, bierze udział tutaj w festiwalu. Będą też nazwiska zagraniczne kompozytorów obecnie tworzących, ale i takich dużych nazwisk, które już wpisały się w kanon Na przykład Krzysztof Penderecki będzie, obecny jego, będzie obecna jego twórczość Podczas koncertu inauguracyjnego Zabrzmią dwie symfonietty Tutaj może, może ciekawostką jest Że, że symfonietta numer dwa która, jest oryginalnie, która oryginalnie była skomponowana Na klarnet i orkiestrę smyczkową Zabrzmi w wersji na flet i orkiestrę smyczkową Jest to wersja opracowana przez Krzysztofa Pendereckiego osobiście właśnie dla Łukasza Długosza, który tę partię solową wykona w poznańskiej wiośnie. No to będzie chyba wyczekiwane Takoś, wykonanie. No. Ja zauważyłam także dwa podpunkty. Jutro o godzinie 16:00 koncert Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego Kompozycji i Teorii Muzyki AMP. Wiadomo, zaprezentują się studenci. Będziemy mogli zobaczyć, się ja tak lubię mówić, co muzyką w duszy gra. Ale chciałam zapytać, czy pan jako kompozytor i też wykładowca zauważył może jakieś trendy wśród swoich studentów, kompozytorów? Hmm. Koncert studencki to jest, myślę, bardzo ciekawe wydarzenie podczas festiwalu i to ciekawe gromadzi bardzo dużą publiczność każdorazowo, bo pojawiają się znajomi studentów, pojawiają się rodziny i to jest bardzo bardzo piękne. Jeśli chodzi o twórczość, to dla mnie jest to zawsze zaskoczenie, no bo studenci, studentki właściwie dopiero odkrywają często to, co ich interesuje, to czego, czego w muzyce szukają, a czasami z roku na rok potrafią zmienić zupełnie swój, swoją drogę twórczą. Więc jest to zawsze bardzo ciekawe, bardzo fascynujące, czego się spodziewać i czy są jakieś trendy. Pewnie podobne jak generalnie w muzyce współczesnej, czyli coraz więcej elektroniki, y, może pewnego rodzaju mariaże z muzyką y, popularną, to się też y, zdarza. Mm. A poza tym myślę, że to jest niespodzianka, bo naprawdę, zresztą patrzę sobie na, na program tego, tego koncertu i, i widzę kilka utworów, które właściwie znam z zajęć na przykład, <śmiech> ale, ale pozostałe są dla mnie zagadką. Jestem bardzo ciekaw i bardzo czekam na ten koncert. Tutaj też może warto nadmienić, że podczas koncertu wystąpi Jerzy Dawid, młody pianista, który jest laureatem pierwszej nagrody w XIV Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Tadeusza Szeligowskiego i, i jego występ tutaj z dwoma utworami akurat będą to kompozycje Serockiego i Szeligowskiego, to jest nagroda w tym konkursie, ponieważ nasz festiwal przyznaje w tym konkursie nagrodę specjalną za, wykon na, na, za najlepsze wykonanie utworów współczesnego. Hmm. Czyli nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu przyjść i zobaczyć, jak jakie trendy panują. No właśnie, ale możemy sobie zrobić, myślę, że godzinkę przerwy pomiędzy tym koncertem, a koncertem Studia Muzyki Elektroakustycznej w Kijowie, bo przyjeżdżają do nas goście z zagranicy. Skąd ten pomysł? Dlaczego nas odwiedzą w tym roku na poznańskiej wiośnie? Mm, skąd ten pomysł? <słuch> <słuch> <słuch> Można by o tym mówić bardzo długo. Ja myślę, że, że to jest bardzo ważne, żeby dawać możliwość tej artystycznej wypowiedzi osobom, które na co dzień takich możliwości u siebie nie mają. Po prostu. Studio Muzyki Elektroakustycznej z Kijowa. Wszyscy wiemy, jak, jaką, z jaką sytuacją wiąże się obecnie bycie twórcą w, w, żyjącym na Ukrainie. Nie jest to rzecz łatwa. W zeszłym roku Kierowniczka tego studia, czyli Ała Zahajkiewicz była już u nas na festiwalu Jej utwór na dwoje skrzypic I elektronikę został wykonany przez Polish Violin Duo Bardzo chciałem ją zaprosić I, i, i... Chciałem, żeby była obecna tutaj w Poznaniu um... To nie jest proste sprowadzić kogoś z Ukrainy na festiwal, a rozszerzyliśmy pomysł w tym roku do, do zaproszenia całego studio. Jest to rzecz też logistycznie dość trudna, wiąże się z, ze składaniem pewnych dokumentów po to, aby artyści mogli opuścić kraj. I, i przyjechać do Polski. E, niektórzy z nich mieszkają w Kijowie, niektórzy z nich mieszkają w innych miejscach e, Ukrainy lub Europy. E, jak długo by o tym nie mówić? Myślę, że to jest e, wyjątkowe wydarzenie, że oni tutaj będą. Że oni naprawdę osobiście się pojawią i osobiście e, te swoje kompozycje wykonają. Będą wykonawcami, będą e, kompozytorami, kompozytorkami. E, jest to, tak prywatnie powiem, jeden z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie koncertów tegorocznej edycji. Jestem bardzo ciekaw, co, co będą chcieli swoją muzyką powiedzieć ci artyści. Też podczas rozmów przygotowujących ten koncert poprosiłem, żeby żeby z pełną swobodą po prostu wypowiedzieli się muzyką na te, taki temat, jaki tylko im się podoba mhm. e, wszystkie utwory będą polskimi premierami czyli nikt w naszym kraju jeszcze tego nie grał, nie wykonywał e, pojawi się też ukraiński instrument Bandura z stowarzyszeniem elektroniki to, to jest naprawdę wyjątkowa rzecz, myślę. Tak, takie połączenia są szczególnie interesujące, ale my na chwilę niestety musimy znowu się z Wami pożegnać i wrócimy po muzycznej przerwie. Wracamy po przerwie do audycji Ad Libitum w ramach Sabotażu Kulturalnego. Moim gościem jest dyrektor Poznańskiej Wiosny Muzycznej pan Michał Janocha, który przed chwilą opowiedział o wydarzeniu, na które bardzo, bardzo czeka. Ale czy jest jeszcze jakieś wydarzenie, które warto by było usłyszeć? Hmm, skoro już był poniedziałek, to, to jesteśmy już dość blisko końca festiwalu, bo zostały tylko dwa dni. Wtorek i środa. Tutaj mamy... Wydarzenie towarzyszące Związane z Kołem Młodych W Związku Kompozytorów Polskich Potem koncert Reina Kamury I Kuby Krzewińskiego w Centrum Kultury Zamek A wieczorem Sepia Ensemble Sepia Ensemble Zaprezentuje utwór Jonathana Harvey'a Jeden, by, duża forma Na orkiestrę kameralną I elektronikę kwadrofoniczną Jest to utwór Bakti. Dyrygować będzie Liliana Krych za elektronikę odpowiadać będzie Wojciech Kaszuba. Jest to też jeden z takich y, ważnych punktów myślę, festiwalu. Ten, ten utwór nie jest dość, dość często grany, a mm, wpisał się już chyba w kanon, y, można powiedzieć, muzyki współczesnej, a także elektroakustycznej. Zresztą Jonathan, jak, jak sam Jonathan Harvey. Y, no i w środa koncert finałowy, czyli Platypus Ensemble, dziobak Ensemble <grywa> Sama ta nazwa już gdzieś, gdzieś blisko poznańskiej wiosny, myślę, <śmiech> myślę, jest. Przesympatyczni ludzie, kochający muzykę, bardzo otwarci na, na eksperymenty, na poszukiwanie nowych dźwięków, nowych, nowych zdarzeń audialnych. Program jest dość bogaty, bo tych utworów mamy tutaj trochę, do tego stopnia, że będzie ten koncert przedzielony przerwą w trakcie, będzie dwuczęściowy. E, tak, żebyśmy mogli złapać chwilę oddechu I, i wszystkie kompozycje Odpowiednio odebrać mm, Tutaj będą e, W programie e, Utwory na przykład e, takie, takie nazwiska się pojawią Jak Bruno Strobl, Anna Arkuszyna Dai Fujikura, Artur Kroszel Peter Ablinger Właściwie dwa razy Peter Ablinger, e, Tamara Fribel i Jorge Elizondo będzie też mój utwór w trakcie tego koncertu myślę, że kilka nazwisk jest mi bardzo dobrze znanych kilka nieznanych, ale bardzo chętnie odkryję oczywiście, bo po to jest właśnie Poznańska Wiosna Muzyczna, żeby odkrywać nową muzykę no i tak na zakończenie ja bym chciała Panu zadać pytanie przede wszystkim Dlaczego my powinniśmy Tą sztukę współczesną, muzykę współczesną Odkrywać I co by pan powiedział Właśnie o sobie, która stoi uparcie W przekonaniu, że No nie warto tej muzyki współczesnej Słuchać Warto, oczywiście e, Dlaczego? Bo muzyka współczesna Tylko i wyłącznie muzyka współczesna Jest w stanie Być bliska Nam Emocjonalnie i no i czasem oczywiście, ale jeśli chodzi o pewną wrażliwość, to to dużo bliżej nam jest No oczywiście najbliżej Do twórców, którzy tworzą teraz Niż do tych, którzy tworzyli 500 lat temu Oczywiście pewne tradycje Ucierają takie szlaki Które, które wciąż i wciąż Jakąś tam Część twórczości muzycznej Z wieku na wiek Powielają I gra się często to samo Aczkolwiek Jakby tak tak realnie pomyśleć, jak wyglądało życie ludzi w XVII wieku czy XVIII wieku, jak, jakie były ich problemy, jakie były ich rozterki, yy, to było zupełnie coś innego niż to, co dotyczy nas dzisiaj. Nasze problemy, nasza rzeczywistość, nasze yy, rozmyślania nad sztuką, nad życiem, nad wszystkim. O tym jest muzyka współczesna i żadna inna. Ja myślę, że w sumie mogę dodać coś od siebie, yy... Ponieważ ja może nie byłam osobą, która stała uparcie przy tym, żeby tej y, muzyki współczesnej nie słuchałam, aczkolwiek po prostu y, przez te lata kształcenia w szkole muzycznej pierwszego, drugiego stopnia raczej była mi ta muzyka nieznana i kiedy na studiach zobaczyłam ile jest tej muzyki, no to z początku się przeraziłam. Ale przyznam, że y, dla mnie też kluczowy jest czas, ponieważ do zrozumienia wielu rzeczy jest potrzebny czas i to nie tylko w muzyce, ale również w ogółem, w sztuce i w życiu. Y i po pewnym czasie utwory, których słuchałam z lekkim skrzywieniem, być może na twarzy, po kilku latach naprawdę nabierają nowe znaczenie i nowego sensu. No i myślę, że głównie ze względu na to warto przyjść na poznańską wiosnę muzyczną, żeby się właśnie na tą muzykę otwierać na nowo i próbować ją właśnie interpretować każdego dnia na nowo. Dobrze, mamy w takim razie niedzielę, a więc na samo podsumowanie audycji... Jesteśmy praktycznie na półmetku wydarzenia, więc jeżeli Wy, drodzy słuchacze, chcielibyście także uczestniczyć w wydarzeniach towarzyszących poznańskiej wiośnie muzycznej, no to przygotowałam rozkład na poniedziałek, wtorek i środę. W poniedziałek o 9 w Centrum Sztuki Dziecka instalacja muzyczna Ukryty Instrument. O 10 scena wspólna, spektakl dla dzieci Splash. Godzina 16 Akademia Muzyczna, studenckie koło artystyczno-naukowe kompozycji i teorii muzyki AMP zaprezentuje swoje kompozycje. O godzinie 19 w pawilonie gościmy członków Studia Muzyki Elektroakustycznej w Kijowie i usłyszymy ich kompozycje. No i na zakończenie dnia Open Stage w Sarp Social Club. We wtorek zaczynamy nieco później, bo o 16.00. sax lub w Baraku Kultury. O 19.00 w Centrum Kultury Zamek Koncert na Kamura Krzewiński. O 21.00 w Akademii Muzycznej Sepia Ensemble Krych Kaszuba. W środę o 13.00 w Baraku Kultury panel dyskusyjny Słuchanie Kwanekowskiego no i o 19:00 koncert finałowy Birds High Frequencies Platypus Ensemble Więc jeżeli podczas audycji myśleliście, że już nie zdążycie na wydarzenie związane z poznańską wiosną muzyczną No to nie ma już wymówek, tych wydarzeń jest jeszcze masa I na pewno znajdziecie na jakiś czas Zdecydowanie warto na nie przyjść Moim dzisiejszym gościem był dyrektor Poznańskiej Wiosny Muzycznej dr Michał Janocha. Bardzo panu dziękuję za inspirującą rozmowę. Bardzo dziękuję. A realizowała mnie dzisiaj Jagoda Grabiec. Do usłyszenia w kolejnym Sabotażu Kulturalnym. To był Sabotaż Kulturalny. Anioł. I w niedzielę nudną Jak flaki z olejem Gapie się na mą cudną Zanurzoną w pościeli I nikt tu nic nie zburzy Nie wlezie tu z butami I nikt już nie wkurzy, może poza dwoma wyjątkami To dziś od rana poczułem się bogaty.